Jak rozpoznać niedobór powiedzmy azotu i jak mu szybko zaradzić, skąd kupić nawóz, to wie praktycznie każdy rolnik, ale jak rozpoznać niedobór mikroelementów i to jeszcze na czas, a na koniec skąd zdobyć środek i jaki środek, aby temu niedoborowi zaradzić, to już nie jest takie oczywiste. O tym rozmawiam z panem Błażejem Chudzińskim z firmy Adop. Jaka jest świadomość i dostępność mikroelementów dla polskich rolników? Odpowiadając na to pytanie trzeba sobie zdawać sprawę, że temat jest wielowątkowy i nie jest to bardzo proste. W diagnostyce niedoborów mikroelementów najistotniejszą sprawą jest odczyn gleby. Od tego zawsze zaczynamy diagnozowanie niedoborów. W momencie, kiedy stwierdzamy, że pH gleby jest poniżej 5, a to się niestety bardzo często zdarza, wtedy na pewno mamy bardzo wiele problemów z niedoborami makroskładników. W tych właśnie glebach mikroelementy poza molibdenem występują najczęściej w formach przyswajalnych dla, dla roślin, ale oczywiście no, rolnik nie może doprowadzić do tego, żeby pH gleby było w granicach 5, bo po prostu zawartość kationów glinu limituje planowanie i pobieranie makroskładników jest bardzo utrudnione dlatego pH gleby właściwe dla większości upraw w Polsce powinno być powyżej 6,5 i w takich glebach mikroelementy takie jak mangan, bor, cynk, żelazo, miedź są praktycznie niepobierane z gleby i wtedy oczywiście musimy działać interwencyjnie stosując nawożenie albo doglebowe, które jest bardzo drogie albo zastosować interwencyjnie nawożenie dolistne Oczywiście stosując odpowiednie formy nawozów dolistnych, w naszym przypadku są to formy schelatowane mikroelementów, najbezpieczniejsze i najszybciej działające. Przede wszystkim nie wytrącające się w formie osadu opryskiwaczu, a to jest jednak duży konkret, bo co tak z tego, jest. że wsypiemy środek, jeśli, jeśli on się w ogóle nie rozpuści? W tej chwili inni producenci, których jest na rynku w Polsce bardzo wielu, oczywiście nie podają, że stosują w swoich nawozach na przykład siarczany, a podają, że to jest dla przykładu helecyt albo fast technology w celu po prostu oszukania, mówiąc wprost, rolnika, że jest to jednak mikroelement No Jest to zasadnicza różnica, tutaj mówiąc o najprostszych formach mikroelementów, siaczany, tlenki, są to półprodukty do nawozów dolistnych około stukrotnie tańsze niż chelaty. A więc nie tylko zawartość mikroelementów świadczy o tym, czy jest to dobry nawóz, a nie mówi nic o formie, bo tylko w dobrej formie, czyli helatów, mikroelementy mogą być wchłonięte przez liść rośliny. Jakie mikroelementy w Polsce są najbardziej potrzebne? Na jakie jest największe zapotrzebowanie? Czy to rzeczywiście... Faktyczna potrzeba i zapotrzebowanie rynkowe idzie ze sobą w parze? Zdecydowanie najważniejszym mikroelementem limitującym planowanie w Polsce to jest BOR. Około 75% polskich gleb ma niską zawartość tego mikroelementu. Wynika to z geologii, nie z tego, że rolnicy nie dbają o ten mikroelement. Oczywiście również ograniczenie nawożenia organicznego, czyli obornik, coraz mniej się go stosuje i z obornikiem nie wnosi właśnie tego mikroelementu. Tak więc, Szanowni Państwo, każdy, kto uprawia rzepak czy buraki cukrowe, kukurydzę, następnie ziemniaki, Musi stosować nawożenie do listy. Mówię musi, bo jeżeli tego nie robi, to ograniczenia planowania w burakach rzepaku są około 10%, a to już jest znaczący koszt w, każdej, w każdym gospodarstwie. Z pozostałych mikroelementów na pewno widzimy bardzo dużą perspektywę i niedowartościowanie cynku, szczególnie w kukurydzy i zbożach. Tak jak od 15 lat mówimy o niedoborach boru i rolnicy w zasadzie wiedzą, że należy stosować tych mikroelement, cynk jest bardzo często pierwiastkiem limitującym plonowanie kukurydzy, zbóż, rzepaku. A więc w tej chwili zwracamy dużą uwagę właśnie na ten mikroelement.